Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną... Hubert. Cześć, Cześć, Piona. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego i kolejny odcinek Przeglądu Komiksowego. Dzisiaj będzie o kilku tytułach, kilku seriach w zasadzie. I wydarzeniach. I wydarzeniach, tak. No bo właśnie, jak Ty wszedłeś w posiadanie komiksów, o których dzisiaj będziemy opowiadać? Um. Byłem na wydarzenie, które nazywa się y, komiksowa Warszawa i międzynarodowy targ książki. Tak, i międzynarodowa Targę książki w Warszawie. Tak. Jak to się stało, że tam wylądowaliśmy? Y, to był prezent od dziadków, od y, dziadków na dzień dziecka. Tak, no i tak wyszło, że w sumie jechałeś ty z Polą i z dziadkiem, no i ja się podłączyłem i pojechaliśmy tak w trzy pokolenia. Y -y. Bołeś pierwszy raz na takiej imprezie książkowej na książkowej, tak. Dobra, i powiedz Fajnie mi w tym układzie, jeżeli byłeś pierwszy raz na y, takich targach książki, targach komiksowych, to y, poza fatalną pogodą, bolało nam cały czas prawie z przerwami małymi i do tego było zimno, to co Cię zaskoczyło pozytywnie, negatywnie, y, co było najfajniejsze, co Ci się najmniej podobało? Szczerze, najbardziej dziwiło mnie to, bo w mojej głowie to się chodziło, że to będą targi na... Na większą skalę, na jeszcze większą. Bo wiem, że one były na ogromną skalę, uh -huh. ale nie wiem czemu, moja głowa y, mi mówi, to są międzynarodowe, one muszą być wielkie, wielkie. Aha, czyli się spodziewałeś, że będzie tak. jeszcze więcej tych stoisk, tak? tak? No ja rozumiem, skąd może takie być wrażenie, no bo lista wystawców była tam potężna, a często ty, ci wystawcy to mieli takie, takie stoisko na Jeszcze metr, nie półtora, nie? Nie, no przecież ten jeden pan, od którego dzielek był autograf, to miał na nie cały metr, siedział w takim wąskim sto stołku z takim wąskim stoliczkiem i był tak upchany i nie miał w ogóle na tym stoliczku miejsca i nie miał nawet książek do wstawiania. nie miał jedną książkę pokazaną na na płetce a poza tym, że zaskoczyło Cię, że to było trochę mniejsza skala no to co było takie na przykład najfajniejsze dla Ciebie? Najfajniejsze to było to, że na początku nawet nie wiedziałem czy tam będzie tyle komiksów mhm Myślałem, że będzie raczej więcej książek, mhm. no ale tak poza tym to było podobnie co w mojej głowie się chodzi. Okej, okay. a powiedz mi jak pod kątem spotkań z autorami, autorkami, rysownikami komiksów, czy to spełniło twoje oczekiwania? Tak. A tylko z komiksami. Tylko z komiksami. E, a dlatego, że rozumiem, że spotkałaś sporo różnych autorów, Oj, tak? tak. I autorek. Mhm. E, dokładnie, to z tego spamiętam to dwóch albo trzech, trzech, bo dwóch autorów komiksów i trzech książek i jedną książkę. Mhm. A, a ogólnie mam jeszcze i to jeden I to od tych, od tych osób udało ci się zgarnąć Autografy, autografę, tak? tak? I wrysy. E, no to fajnie. Jestem trochę zasmucony, bo no bardzo mi się podobało, ale y, jak ja mówię, to wszyscy autorzy albo my byliśmy tylko w sobotę na targach komiksowych i książkowych, mhm. a wszyscy autorzy albo byli tylko w, w niedzielę Albo, na no i jeszcze, byli na Pyrkonie, wszyscy autorzy komiksów, w której mam py, pół półki zawalone No na Pyrkonie będzie dużo, a rozumiem, no. że pijesz do tego, że będzie na Pyrkonie na przykład autor subasy, tak? Tak no, ale niestety my na prylkość się nie, nie wybierzemy, także nie będzie ci dane pozyskać autografu Subasy, no ale kilka autografów zdobyłeś i powiedz mi jeszcze tak, bo mówisz, że miałeś pewne wyobrażenia, ale to jechałeś, żeby kupić sobie jakieś na przykład konkretne rzeczy, czy właśnie chciałeś Loso. pochodzić po Loso. stoiskach Loso. i raczej co wpadnie ci w oko, tak? Hmm. Może tamto, może to. Znaczy, tak naprawdę to chodziło mi o to, żeby pokazać jak, jak wyglądała moja głowa, kiedy wybierałem, co chcę sobie kupić, bo nie wiedziałem w ogóle totalnie, co chcę sobie kupić i moja głowa, hmm, tam jest całe stoisko, tam jest cały stos tego, a może pójść tam, bo tam jest większy stos. Ale to są komiksy, tam są książki, idziemy do komiksów. Tak, i, i rozumiem, że też e, od któregoś momentu e, po pierwsze grzebałeś po komiksach i seriach i tak. e, szukałeś to, co ci e, może zainteresować, a po drugie szukałeś te, też jakichś autorów, e, którzy by mogli dać ci autograf na przykład, tak? Tak. E, no dobra, no to powiedz mi, e, a było jeszcze coś, co cię na przykład negatywnie zaskoczyło? Pogoda. Pogoda. No, pogoda była wyjątkowo fatalna, no ale I też to... już uh, uh, tw twórcy chciałem powiedzieć, raczej organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku I będzie to... na stadionie narodowym, czyli jeżeli byśmy się wybierali za rok, no to jest szansa, że pogoda nam nie zepsuje tego tak. wyjazdu. I zaskoczyło mnie też negatywnie to, że jak honorowym tym gościem tagów byli i to nie było prawie żadnych Korańczyków autorów. Znaczy pewnie tam autorzy byli bo ja widziałem spo, sporą ich liczby, ale no to pewnie byli na spotkaniach tam właśnie w Pałacu Kultury i Nauki a my głównie przed Pałacem Kultury i Nauki żeśmy chodzili, nie? w chodzili, też nie? byliśmy, ale w środku nie widzieli ja nie widziałem przynajmniej nie wiem jak ty, ale ja nie widziałem No dobra, no to powiedz mi teraz jeszcze tak ogólnie czy jesteś zadowolony z tego co udało ci się upolować całościowo? Taak. Tak, Ta, e... na przykład upolowałem sobie dwie nowe serię Tak, i jakie to są serie? Zacznijmy Ej, tutaj od tej na przykład. Piraci z wysp szczęśliwych. Tak, i, i w ogóle co Cię skłoniło, żeby sięgnąć po tę serię? Autor. A, autor, tak? Znaczy ob, e, rysunk... Rysun... Rysownik, tak? Rysownik, tak? rysownik, tak? Tak, bo przechodziliśmy obok stoiska ongrysa i dziadek nam podpowiedział, że patrzcie, tu siedzi rysownik Artur Ruducha, który rysuje tę serię i daje w rysy i autografy, tak? A my, hmm, co on tu ma? Fajny komik, bierzemy. I skusiłeś się na od razu dwa tomy tak, nawet. Tak. Bo, no dobra. A niestety mogę Wam wytłumaczyć, jak to było. No. Bo to było tak, że płaci dajemy Panu 50 zł, jeden komik kosztował 25. A Pan mówi, nie mam wydać. Macie może, e, pi, macie może 25 zł samo, a albo może chcecie dokupić drugi tom, a my drugi tom <gry> tak, a no, ale przynajmniej masz dwa wrysy z, i autograf <gry> tak. w dwóch różnych tomach później, a raczej od tego się zaczął nasz dzień, byliśmy na stoisku Egmontu, gdzie polowałeś sobie na różne rzeczy i gdzie byli autorzy Maciej Kur i Piotr Bednarczyk, którzy promowali głównie komiks Chrobry bo to była publikacja, którą Egmont premierowo właśnie prezentował Prezentował na komiksowej Warszawie i na międzynarodowych targach książki, ale ty się zdecydowałeś na inny komiks tego duetu, a mianowicie. Tak, czyli nowe przygody Kajka i Kokosza. Nie bo... są lepiej skonstruowane niż te poprzednie, bo nie mam tak bardziej tekstu, jakby pisali kaligrafię. W św... Dobra, to poczekaj, wiek. to zaraz jeszcze nie recenzja, zaraz o, sobie o tym pogadamy, no bo to jest właśnie tak, że jeżeli nie wiecie, bo pewnie część Was nie wie, to od paru lat Kajko i Kokosz powrócili i to już nie Krista serwuje z oczywistych względów kolejne przygody naszych dzielnych wojów, ale Jesteś kontynuują właśnie te przygody Maciej Kur i, i Piotr Bednarczyk między innymi, no bo ta seria Nowe Przygody to jest jedna z serii, a także mamy jeszcze opowieści z Mirymiłowa i to jest to, co też oglądałeś, tak? To są te króciutkie historyjki z Kankiemu. Tak. A jakby ktoś nie wiedział to oczywistym powodem jest śmieć autora. No a na końcu i tu nie będziemy ukrywać, że to była jedna rzecz, na którą polowałeś. Polowałeś na autora... Tomasza Samojlika niestety, jak się okazało, był tylko w niedzielę. Miał nawet spotkanie, rozdawał autografy przez 5 godzin. Mhm. Tak. I polowałeś się. na niego, bo ty jesteś wielkim fanem jego twórczości tak. chyba. Mam to jakie na przykład ks cztery, książki czy komiksy czytałeś? No to A nie podaj jakiś jest, przykład. Nie pamiętam. Pamiętam był ostatni żubr ostatnio. Mhm. Teraz był... Te o dzięciołach na przykład, to co czytałeś, to jak to się nazywała ta seria? Pamiętasz? Umały las, nie umarły las, powrót Padliny, to chyba nazywał ten trzeci tom. Czwarty był jeszcze co jakiś inny. Był później Zew Padliny. I przygody detektywa Wróbla, tak? Tak, przygody detektywa Wróbla. Obie części. W bibliotece wypowiadzę wypożyczałem, a ogólnie z całej serii, z prawie wszystkich jego komiksów nie czytałem tylko jednego, czyli pierwszego tomu Norki Zagłady. Tak, no bo y, pojawiliśmy się na stoisku Kultury Gniewu, gdzie ja kupowałem komiks Medium, to kiedyś o, nich, o nim też pewnie posłuchacie, jak z Szymasem usiądziemy do tego tematu w Nekropolitanie. No i tam były dwa komiksy, chyba Tomasza Samolika, był tam był jedzie. Wiedźmun, nie I była właśnie e, no, ale Norka z... Zagłady ale I my właśnie... w sumie żeśmy się nawet nie zorientowali, że ta Norka Zagłady to jest drugi tom Ryjówki Przeznaczenia, nie? Tak Ale no, Ryjówki tam nie było akurat no, no nie było, ale i co? Spodobała ci się Norka Zagłady i sięgnąłeś właśnie po ten tytuł, tak? Tak Bo, e, ciekawy powód, Wiedźmun miał obrazki jak to ma samolik, ma taką przyjemną kreskę przynajmniej dla mnie Taką trochę dziecinną No to w tym Wiedźmu nie miał jakby ze jakby ze Star ktoś rysował okej, okay, no to, to jest ciekawa obserwacja dobra, to y, ogólne twoje wrażenia z targów książki bo tam jeszcze udało ci się upolować e, też podpis i wrys e, autorów je, książki. w jednej książce tak, dokładnie tylko nie mam jej teraz przy sobie <coughs> tak, to, w pokoju. tak, o niej kiedyś sobie może podyskutujemy, to o, ogólne twoje wrażenia z targów e, książki w Warszawie i z komiksowej Warszawy 8 na 10 czyli bardzo zadowolony tak, był całościowo jestem też zadowolony z jedzenia, które zjedliśmy po niej <laughs> dobrze, no to wszystko jednym słowem cały wyjazd udany obłowiłeś się w komiksy no i teraz przejdziemy sobie właśnie do tych serii, które kupiłeś tak dobra, to zacznijmy od serii Piraci z Wysp Szczęśliwych tutaj za scenariusz odpowiada Daniel Koziarski a za kolorystykę i za rysunki odpowiada Artur Ruducha i to jest właśnie ten twórca osoba, która ma wyrys u mnie w komiksie i narysował dla mnie kapitana Hooka A w drugim tomie kogo? A w drugim tomie to był taki śmieszek, taki to głupi śmieszek, który pływał i Tego gadał z rekami, tak. tak, no i to jest seria o, o piratach i kto jest głównym bohaterem? Kapitan Hook i jego załoga. Tak, jego załoga, m.in e, e, dziewczyna Lodzia e, i e, jego taki pomocnik Pato i o, to jest taki żart słowny, bo jest patologia, nie? Oni się nazywają razem. E, I to jest taka A, dosyć no, niesforna pisze. ekipa Pirat, piratów, którzy właśnie funkcjonują na tych Wyspach Szczęśliwych, potykają się z włodarzem tutaj tej wyspy i oczywiście zajmują się piractwem. No i co, sięgnęliśmy od razu po te dwa tomy. I co, jesteś zadowolony ogólnie z tej lektury? Tak, i jeszcze jak mówimy od razu na start o postaciach, to chcę powiedzieć trójkę głównych złej mhm. Gubernatorom. Panią gubernatorkę, pana gubernatora, to jest małżeństwo mhm. I, ma, i mała gubernatorka, która się kocha w kapitanie huku Ona jest w ogóle dosyć kochliwa, nie? Bo no w drugim tak. tomie się w kolejnym piracie zakochała Tak A każą jej się zakochać w generale wojsk, ale ona go nienawidzi, a on ją kocha No tak, tak no i tutaj jest więcej jeszcze zabawnych postaci, bo jest m.in. E, shop pracz, który ciągle pierze, albo z To jest mama papuga. kapitana Huka. Tak, dokładnie, tak. E, I e, mamy bardzo dużo różnych zabawnych przygód w pirackim klimacie. No i jak oceniasz tę serię? Jesteś zadowolony? E, żałujesz, że sięgnąłeś po ten drugi tom od razu, że się dałeś skusić, czy nie? Czy że jesteś nie, zadowolony? Nie, nie wziąłem trzeciego. No, czyli żałujesz tylko, że trzeciego nie wziąłeś, czyli rozumiem, że jesteś zadowolony z tej serii ogólnie, tak? Hmm, tak. Ale, ale co Ci się najbardziej podobało? Te pirackie klimaty, czy te żarty wszystkie, czy, czy te wariackie ich przygody, co, co najbardziej Cię kupowało? Kreska. Kreska? czy najbardziej rysunki Ci się podobały, tak? No. Tak, kreska jest bardzo fajna i kolorystycznie i wizualnie. Mi się to trochę kojarzyło z kreską Baranowskiego albo z jakimiś takimi bardziej klasycznymi komiksami. Bardzo fajnie to jest rysowane. Bardzo przyjemna kolorystyka. No i faktycznie jest tutaj po pierwsze dużo nawiązań do pirackich klimatów. Ja lubię pirackie klimaty, więc też się... Dobrze bawiłem, jest dużo humoru, w tym dużo różnego rodzaju żartów słownych, jakiś gierek nawiązanych do popkultury i tak dalej. No i faktycznie bardzo przyjemnie się m, całość czyta i, i przez te przygody płynie. W pierwszym tomie jeszcze mamy trochę Szkice. dodatków, nie? Szkice, tak, A, dokładnie. A w drugim nie wiem, w nie, w, dru w, drugim, w drugim już nie ma dodatków, ale w tym pierwszym jest właśnie trochę dodatków A czy, z ciekawe? rysunkami postaci. No dobra, no to chłopie, to mówię, poza tą kreską, to co ci się najbardziej jeszcze podobało? Podobały hmm. ci się te, te ich przygody? Humor tak. do ciebie trafiał? Tak, to było śmieszne trochę, że ona rzuciła, jak raz przybrali tego kapitana generała za kapitana Huka i oni go chcieli powiesić i ona rzuciła w niego białą chusteczką, co oznacza, że, że tak mała gubernatorka, no, mm -hmm. że rzuciła w niego chusteczką, że nie mogą go skazać, bo jak tak zrobi, to było kiedyś takie prawo. I się okazało, że to nie kapitan Hook. No tak, i, mu, i go pociągnęła za brodę, żeby go pocałować i się okazało, że to nie on. Bo mu zdjęła sam Tak, tak. E, no, ty w sumie też jesteś fanem piratów, nie? Bo oglądaliśmy przecież piratów no, z Karaibów. No, tak. z tak. Karaibów. No, i y, myślę, że dla, dla każdego fana pirackich klimatów to serie właśnie o piratach z Wysp Szczęśliwych jesteśmy w stanie polecić i pod kątem fabularnym, i pod kątem wizualnym. To są albumy które wyglądają formatowo tak jak Kajko i Kokosz, do którego zaraz przejdziemy, czyli, jeden, czyli takie y, powiększone, chudziutkie y, ogólnie albumy. To około 40 stron w zasadzie i wydaje to u nas ongrys, a na rynku do tej pory ukazały się trzy tomy, czyli rozumiem, że będziesz planował, żeby trzeci tom sobie tak. dokupić. Tak. Dobra. No to przechodzimy do komiksu numer 2, czyli Kajka i Kokosa, Nowe Przygody. I to jest w sumie... O czym też się nie zorientowaliśmy, trzeci tom z tej serii nowych przygód, zatytułowany Powrót Milusia. I ja się dopiero teraz kabnąłem, jak ty otwierałeś. to, że tutaj jest dedykacja... w Paulinie Kryście, tak. Ten Maciej Kur, czyli scenarzysta, dedykuje komiks Paulinie Kryście. Też masz tutaj właśnie od niego autograf przy Milusiu na tytułowej stronie. Bo to jest tą historię, bo oczywiście się ustawiali do wrysu, żeby pan wysyłał, a pan wysyłał 15 minut i gadał z trzema innymi panami, mhm. a, a pan Maciej pan Maciej siedział obok i gadał sobie z losowymi ludźmi, którzy przeszli i kadra, A ty się spakowałaś po autograf. Tak, i, i, i ta taka musieli zapytać. E, czy można sam autograf bez wysłu? I się okazało, że można, a ludzie stali, potrafili stać tam po pół godziny w kolejce, żeby mieć sam wysł. No. A później cała taka kolejka. ziół. W prawo, zwrot? No, dokładnie tak. E, e, no i e, tutaj za scenariusz odpowiada, tak jak powiedzieliśmy, Maciej Kur, Piotr Bednarczyk m, jest tutaj kolorystą, a za rysunki odpowiada Sławomir Kiełbus. No i teraz muszę Cię zapytać, e, Ty czytałaś wcześniej Kajko i Kokosza, tak? Tak. A ile tomów pamiętasz? Jeden. Jeden, czyli pewnie szkołę latania tylko, tak? Ech. Tą, która jest szko lekturą Ech. szkolną. Ech. Tak zwany... Kaligraficzne pismo średniowieczne, to było najgorsze pismo jakie w książce w życiu No, odrzuciła Cię ta czcionka stara, nie? W Wszystkich tym komiksie. odrzuca Wszystkich odrzuca, a do tego Ty oglądałeś serial, nie? Ten, który a, na Netflixie leciał i... Serial ma bardzo fajną kreskę Tak, i podobało, podobało Ci się ogólnie przygody tak, i Serial ma chyba nawet lepszą kreskę, ale to ma lepszą kreskę od serialu no dobra, no i teraz y, to przejdźmy sobie do samego komiksu y, y, Wizualnie, jak oceniasz i pod kątem właśnie tego liternictwa i kolorystyki litery, i samej kreski litery... Wygląda to podobnie jak te oryginalne przygody Kajka i Kokosza? Nie Litery pi... 7 na 10 Czyli Kres... są dużo wyraźniejsze tak, dla ciebie, tak? kreska 9 na 10 mhm. A przygody... 9 na 10, albo 8, 8. No, o, ogólnie wizualnie ten komiks naprawdę super się prezentuje. Ja szczerze mówiąc nie, nie czytałem wcześniej tych komiksów z, z tej serii, nowe przygody, ale wizualnie naprawdę i pod kątem kolorystycznym, i pod kątem tej kreski, która z jednej strony no, jest kreską, która dosyć wiernie oddaje, nie, to jak te postaci wyglądały, ale z drugiej strony jest taka trochę unowocześniona i no, no, ja właśnie czu, lubię czu. taką kreskę, jak jest tak widać w 3D, i jest taka unowieciśniona, ale dalej zostaje taka dziecięca kreska. Tak, czyli y, ogólnie z tej, z tej warstwy wizualnej jesteś zadowolony tak, i ta że, kolorystyka jakby, też Ci się podobała, tak, tak? kreska jest wtedy jakby taka połączona z taką, że super realistyczna z taką w ogóle nie wiem, realistyczną pięć Kresek. Że tu jest taka trochę jak kreskówkowa, nie? Też tak. jak w animacji, właśnie ta, ta, ta kreska. E, a mówisz, że przygody e, scenariuszowo też ci się bardzo podobały. Tak. E, mamy w sumie dużo nawiązań, nie? Do tych klasycznych przygód, tak. no w zasadzie nawiązań. No to jest taka kontynuacja, nie? Mamy zbójcerzy, mamy Milusia, e, mamy. Mamy wywożenie. Kogo? Kasztelana? E, tak, wywożenie Kasztelana do... mamy do teściowej. Tak, do teściowej. No, to jest od razu gruby żart na początek, bo y, nasi y, tutaj dzielni wojowie Poi porywają, porywają Kasztelana do teściowej. Tak, tak. A Łamignat go uwalnia nieświadomie. Tak, przez przypadek. Tak, i przez przypadek. Zostają wygnani. tak, dokładnie i to uruchamia całą serię przygód, bo oni zostają zesłani i stają się nianką pewnego wrednego dzieciaka. Co nie? Hmm, Skończ, coś mi to Coś ci to przypomina? No nie mów Nie mów Nie będziemy może na wizji mówić kogo tutaj Hubert ma na myśli Dobrze, no dobrze tak, no a jak oceniasz, bo pamiętasz w serialu też się Miluś na przykład pojawił, bo nawet jak nie czytałeś tego oryginalnego komiksu z Milusiem, to on w samym serialu był. Ty lubisz tę postać? Smoka tak. Milusia? ale tu jest ładniej narysowany według mnie. Ładniej narysowany? Tak. No dobra, no to powiedz mi przygody, poza tym, że fajnie, że dużo się tak. dzieje, dużo zwrotów akcji. Jak ci się humor podobał? Bawiły cię na przykład te żarty tu z Milusiem jako krową na przykład, tak. albo z tutaj naszymi wojawnami dziewczynami, albo inne tego rodzaju żarty, które tutaj dostawaliśmy? E, e. Kowalka! Kowalka dziewczyna! Dostaje młot. Ups! Tak, tak. no jest, jest tutaj dużo humoru, dużo zabawnych zwrotów Bo zabawny ten kurs chciał w wprowadzić mhm. we wszystkich funkcjach dziewczyny i później było tak, że Grabasz to była dziewczyna, Kowal to była dziewczyna, która ledwo miała młot chwycić. Tak, tak. No mówię, tutaj jest to nie umiała. Du dużo e, różnego rodzaju humoru, bo też mamy e, humor słowny, mamy nawiązania do też wcześniejszych przygód naszych dzielnych wojów. E, no to powiedz mi, czy sięgnięcie e, po te nowe przygody Kajkaj-Kokosza to dla ciebie był też strzał w dziesiątkę? Tak. I e, zainteresował cię ten trzeci tom w sumie tych przygód, żeby sięgnąć po te wcześniejsze na przykład? Trochę. Bo mamy tutaj, widzę Tom Królewska Konna i zaćmienie o zmierzchu, też jakby ten sam, ta sama ekipa autorska te komiksy rysuje. I taka ciekawostka o powieści z Mi Miłowa pisał, pisał też Tomas, Tomasz Samo, tylko tak o no to jest to, to jest w sumie coś, co mnie osobiście bardzo interesuje, bo strasznie mieszane opinie słyszałem o tejże serii, dlatego, że to jest jeżeli ja dobrze kojarzę, seria króciutkich opowiadań, gdzie różni autorzy je piszą i różni autorzy je rysują, więc mamy bardzo różne podejście do, do przygód Kajka i Kokosza i to powoduje, że część mm, czytelników jest podobno taka dosyć odrzuca właśnie to, że tam mamy takie wariacje na ten temat, no ale jeżeli lubicie te klasyczne przygody, to myślę, że śmiało można sięgać, nie? Po te nowe przygody. Dobra. No to mamy Kajko i Kokosza za sobą i sięgamy po tytuł numer 3. Którym jest? Norka Zagłady i Powrót solka. Tak, a w sumie jak to się stało, że ty kupiłeś e, norkę Zagłady, a mamy przed sobą jeszcze powrót rzęsorka, czyli tą trzecią. powrót rzęsorka jest z biblioteki wypożyczonej, dlaczego dziękujemy. Tak, dziękujemy bibliotece. Wczoraj e, byliśmy przez przypadek, nie i tak, jakie bo było polowanie udane Gwiezdne Wojny, żeśmy wypożyczyli jedne i właśnie ten powrót rzęsorny. Alfred rzęsorka. wiewiórę. Tak, a Alfred Wiewiór też jest sztadowy, nie? Tak, też go lubisz, ale to jest temat na inną rozmowę. No i powiedz mi, czy Tomasz Samoilik, gość, którego bardzo lubisz i który wykorzystuje wątki przyrodnicze Mogę to tak o, o, o, o, i takie około leśne w swoich komiksach i w Twoich historiach, czy spełnił Twoje oczekiwania? Rysu, kreska 10. 10 e, na 10, ten, tak? Tekst 10, historia 10. Czyli On jednym mówi, słowem jesteś 10. zachwycony, tak? tak? Norkom Zagłady. No to jak słyszycie, Hubert jest zachwycony absolutnie tą historią. Czyli to od razu na początek cię zapytam o to, co pytałem wcześniej pod koniec naszych rozmów o danych tytułach. Czyli będziesz teraz polował na ryjówkę przeznaczenia, tak? tak? Żeby też uzupełnić ten pierwszy ton. E, dobra, e, no a o czym jest ta norka Zagłady, że Ci się tak bardzo spodobała? Jest o ryjówce przeznaczenia, mhm. która musi ratować wszystkich przed tak zwanymi norkami amerykańskimi. Mhm. Ja doczytałem które na niektórych terenach jak z dwóch norek mogą się tak bardzo rozmnożyć, że wypędziły z, pra z prawie całej Europy inny gatunek, czyli norkę europejską. No to... Jest teraz prawie 10 tysięcy na, na niecałych 200 tu kilometrach kwadratowych na jakimś tam obszarze. No ty już dotknęłaś się od razu tego, co właśnie Tomasz Samoilik w swojej twórczości robi, czyli on opisuje zwierzęta, ale też daje różnego rodzaju zawsze ciekawostki przyrodnicze, tak. nie? I wykorzystuje w fabule jakieś prawdziwe wątki ze świata zwierząt, jak na przykład to, że rujówki zmniejszają swoje ciało, nie? Na zimę. Tak. No i y, tutaj walczy nasza ryjówka przeznaczenia Aha. z... Y... No, to jest takie nawiązanie, pamiętasz? No to w drugim tomie się pojawiło. Tak. No, cyrk no, no, jest tam. No, taka zapowiedź. My. Widzisz? teraz dopiero zrozumieliśmy, że ja ostatni kadr że z drugiego tomu jest zapowiedzią tomu trzeciego, ale mówię jak, jak Ci się podobała ta historia, czyli mówisz, Fajnie. że mamy tutaj tę tytułową z, czy, z tytułową z pierwszego tomu ryjówkę tak, przeznaczenia, nie, która jest królem jest... i która musi uratować swoją dolinę przed tymi tak. norkami, tak? I śmieszne jest to, co jest trochę prawdziwe, że w, w, w, w, w niedługo po chyba na piątej, czy tam szóstej nie pojawia się Główne, kilka głównych poboczni bohaterów, ale też są bardzo śmieszni, pewnie chyba najśmieszniejsi według mnie. Poza to, to, którzy Poza ojewką mocim mi na mój spalony ogonek. Mm -hmm. to, e, były to... jeszcze kruki i kukułka. I ona w pierwszym kadzie. I jest lubicie wyżywiać małą kukułkę, kiedy one śpią, lubicie wyżywiać małą kukułkę. O, teraz mała kukułka jest wolnym Tak, a, a, te, a te kruki tam cisną z niej bekę cały czas, nie? Tak. No, a w drugim tomie już ma prawie wszystkie piórka. E, dobra, e, czyli mówisz, że ta walka z norkami amerykańskimi o Dolinę m, Cię rozbawiła, a jak Ci się podobał na przykład wątek żywi naszej rudej łowczyni nagród, zaskoczył Cię ten motyw? Trochę. Trochę Cię zaskoczył. W nie, kto by się spodziewał, pewnego dnia siedzi sobie najbardziej, przy najbardziej poszukiwanej ryjówce świata, siedzi sobie ruda ryjówka, piękna ryjówka, wszyscy wiedzą, że hołuje na ładne ryjówki i idzie za nią prosto ona go prowadzi. Idę za tobą, nie wiem nawet gdzie. Spu a ona, spójrz mi w oczy! Lubisz chodzić za mną! Będziesz chodził za mną! No, no A y z takich przyrodniczych ciekawostek, jak ci się spodobał motyw z tą plenią? Spoko. Dziwaczne, okay. nie? No, ale że nie wiem, że to prawda. No jest, jest to prawda Czyli ogólnie przygody naszych ryjówek są zabawne i pouczające I rozumiem, że jak sięgnąłeś po ten trzeci tom Który się nazywa Powrót Rzęsorka To też i Cię bawił i dalej tak, interesowała a, Cię ta w dół, historia W trzecim tomie najlepszy byli Ci wymujący, Bo jak ona wywaliła A dwóch takich hip-hopowców było, tak? <grym> tak, bo jak ona wywaliła dwóch największych medyców, Pierwszego i drugiego tomu To oni zaśpiewali Mordeła się wkurzyła, stała gdzie mu wyrzuciła. Bum, zbum. z tak. I jeszcze było kilka śmiesznych akcji. Mhm. Normalnie sobie, normalnie o tej porze, gdy w noży się położy, i mam sobie smacznie, aż mi w brzuchu zacznie. Tak, no czyli byli tacy, tacy trubadurzy, którzy komentowali śmiesznie rzeczywistość. Podobał ci się rozumiem ten żart taki, tak? Tak. Przez cały tom. <głos> no i nie według mnie, bo jak ona ich zaczęła wtedy wywalać, to oni zaśpiewali Modela morde, szaleje maleje. Tak, tak. No, czyli tak jak słyszycie tutaj po reakcji Huberta, bawiło go to niezmiernie. E, i, I różne postaci, a mówisz, że rysunki w ogóle ci się podobają, a co ci się najbardziej podoba, nie wiem, kolorystyka, to jak wyglądają te postaci, tak. szczegóły w tle, Albo jak ten przy... las jest rysowany, bo ty mi na przykład pokazywałeś takie różne scenki w tym lesie, gdzie na przykład bohaterowie gdzieś tam I... w mykają pomykają wychaczyłem e, to, ukryte, nie wiem teraz jak to się nazywa, nie pamiętam, ale to ma jakąś swoją nazwę Ukryte miejsce, jak oni tu stali na jednej gałęzi mhm. To w tle było widać tych dwóch mełudurców Dokładnie na stronie tak, 60 Stojących, siedzących na kałęzi No, czyli jednym słowem są fajne nawiązania Także wizualne No to rozumiem, że kolejny, Kolejne udanie udane spotkanie tak. twoje z Tomaszem Samoilikiem, Tak, tak? No to widzisz, to teraz masz tutaj opcję czy masz argument, żeby powrócić na kolejne jakieś tam targi książki, żeby zdobyć sobie na tym komiksie, który kupiłeś autograf od Tomasza Samuelika. No to jak słyszycie, w sumie kupiłeś sobie na targach cztery komiksy i ze wszystkich jesteś rozumiem bardzo zadowolony. Tak! No dobra, e, czyli polecamy y, piratów z Wysp Szczęśliwych serwowanych przez Ongrys, polecamy no nie, Kajko i Kokosza, wkosa, który serwuje Egmont i polecamy Norkę, norkę Zagłady, gmody, którą prezentuje kultura gniewu w swojej serii Krótkie Gatki. Albo śmieszne też było wątek z mocią pociup na mój spalony ogonek. Tak, no tutaj Hubert jak słyszycie naj pod największym wrażeniem jest tej przyrodniczej serii e, o Taka Norkach. Dziadka. Taki dziadek był, e, dziadek wyjówka który przeżył milion i teraz umiał gadać tylko mocium pocium na mój spalony ogonek, mocium pocium, ty zdrajciu pocium. No to dużo jest śmiesznych postaci, mnie te kruki bardzo bawiły, albo e, bubr mnie bawił w trzecim tomie, albo ten imperator norkowy w drugim tomie, no dużo jest A to śmieszny był że, jak e, e, było norki ten, nauki amerykańskie, to było, no stary, to był taki wątek, że pani mówi do dziadka: No stały, weźcie do czegoś, do dochodzimy. A on mówi: Ja tam, ej tam, ja wolałem jeździć rowerem. A, a ona: A ta hodowla, no jak to był strzał w dziesiątkę, w ja to wymyśliłam. I wchodzi starnik, Dzień dobry, gospodarzu, to wychodujecie norki, prawda? a dziewczynka, a pani mówi zaraz tam hodujemy parę sztuk, panie leśniczy on mówi o, z, o z gospodarzu, ostatnio z amerykańskich kręci się po lesie to muszą być uciekinierzy z państwa hodowli on tam mówi, jak tam znowu uciekinierzy, na przepustce są a ona, cicho, cicho no. jak to na przepustce, za dobre sprawowanie i chce pan mi powiedzieć, że po tej przepustce Wracają, przepustce wracają. No, z tym już jest, jest trochę gorzej. Nie no. mogę. Już nie czytaj, nie czytaj ja... całego komiksu. A tak, a tymczasem ta beba wtedy. Ja nie mogę, co on nas jeszcze bardziej kupił. No właśnie, no czyli tak jak słyszycie, duże, duże radości te komiksy no i nas na sprawiły. Na Polecamy, przypustce. będziemy pole polować na kolejne tomy, a tym bardziej, że tutaj jednej serii żeśmy kupili drugi tom, jednej trzeci tom, więc będziemy polowali na te wcześniejsze. Za dzisiejszą rozmowę, Hubert, dziękuję ci bardzo i piąteczka i słyszymy się i gadamy wkrótce. Pa! Pa! You over. Nothing is over! Nothing. You just don't turn it off.